Nie tak szybko. Gra się nie skończyła, szatanie. Ja mam jeszcze jeden ruch. Król ma jeszcze jeden ruch. Spójrzmy na kilka przykładów, jak szatan atakuje i jak Bóg ma nadal jeszcze jeden ruch. Teraz mogę tylko zadać pytanie, które uważam za ważne, gdy zbliżamy się do końca naszej historii. Więc co? Więc znamy historię. Widzieliśmy jak to się zaczęło. Widzieliśmy trochę jej rozwijania się. Nie była to podróż przez wszystkie rozdziały historii. Nie była to podróż przez wszystkie rozdziały Biblii. Było to po prostu kilka wybranych fragmentów. Widzieliśmy jak się to zaczęło. Widzieliśmy jak się to skończy. Co to znaczy dla mnie i dla Ciebie dzisiaj? Gdy nawiążemy do tego co dzieje się z nami dzisiaj, jutro, w przyszłym tygodniu, w przyszłym miesiącu, myślę, że będzie miało to głębokie implikacje w tym jak opuścimy to miejsce, które nazywa się ziemią. Numer 1. Oddawanie chwały Bogu, a uwielbianie Boga oznacza zgięcie kolan, to znaczy poddanie się woli Bożej, ukon w kierunku Boga, mówiąc, tak Panie. Więc uwielbiajmy Boga, uwielbiajmy Stwórcę, a nie Stworzenie. Uwielbiajmy Boga, a nie Człowieka. Módlmy się do Boga, a nie do Człowieka, bo jest to walka kultu. Do jakiego kultu należysz? Czy do tego, który czci świętego człowieka, czy czci świętego Boga. Od tego zależy twoja przyszłość i od tego zależy, gdzie będziesz przebywać w wieczności. W niebie, tam gdzie jest święty Bóg lub piekle, tam gdzie są ci, którzy oddają pokłony świętym ludziom. Bo nie ma trzeciego wyjścia, są tylko dwa. Bo możesz nazywać siebie wierzącym i oddawać cześć stworzeniu, oddawać cześć szatanowi. W psalmie 33 czytamy Radujcie się w Panu sprawiedliwi, prawym przystoi chwała. Dziękujcie Panu na cytrze, grajcie Mu na dziesięciostrunowej harfie. Śpiewajcie Mu pieśń nową, grajcie pięknie z okrzykiem radosnym. Oto oko Pana jest nad tymi, którzy się Go boją, nad tymi, którzy spodziewają się łaski Jego, aby ocalić od śmierci duszę ich i podczas głodu zachować ich przy życiu. Dusza nasza oczekuje Pana, on pomocą naszą i tarczą naszą. W Nim bowiem raduje się serce nasze, bo zaufaliśmy Jego świętemu imieniu. Niech spocznie na nas łaska, Twoja Panie, ponieważ w Tobie mamy nadzieję. Pamiętaj cel. Pamiętaj cel. Należy pamiętać, dlaczego tu jesteś na ziemi. Bożym celem jest to, że Jego imię będzie czczone i uwielbione tutaj, na tej ziemi. Boże pełne królestwo nadejdzie i Jego wola spełni się tu, na ziemi, tak jak jest i w niebie. Dlatego czyjemy, czy pijemy, wszystko co robimy, wszystko powinno być uczynione na chwałę Boga. Naszym celem jest prowadzić innych do Boga, przez nasz przykład, poprzez nasze słowa, poprzez nasz apel do złożenia broni, do zgięcia kolana przed Bogiem, a nie przed człowiekiem, aby mu oddawać cześć. Naszym celem jest przysięga na wierność Chrystusowi. Naszym celem jest, aby wszystkie modlitwy kierowane były do Niego, do Boga Żywego. Co zrobić, gdy walka staje się naprawdę trudna? Cóż, nie strać punktu widzenia tego, co jest naprawdę i co się dzieje. Pamiętaj, że nie chodzi o nas. Jesteśmy małymi graczami w tym dramacie. Świat nie kręci się wokół nas. Świat nie kręci się wokół ciebie i twoich świętych Uważamy, że się kręci Działamy tak, jakby się kręcił Wokół nas Więc nie można stracić perspektywy Na temat zakończenia tego dramatu Na temat końca tej historii Historii walki szatana przeciwko Bogu Walki komu oddawać cześć Stwórcy czy stworzeniu Dlatego należy czytać całą Biblię Bo wtedy widzę, jak to się zaczęło Widzę, jak się rozwija Widzę przekleństwo, widzę niewolę ludzką, widzę krzyż, a potem widzę ostateczne zwycięstwo Chrystusa, zwycięstwo Baranka i tych, którzy należą do Niego. Treść tego materiału została opracowana na materiale archiwalnym Nancy Late de Mass. Jak widzimy i jak widzieliśmy w ciągu ostatnich tygodni jest to walka kultu, jest to walka o poddanie się, to walka o zgięcie kolana.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 Jezus, Boży Baranek, jedyny Syn Boga, został złożony na ołtarzu, którym był drewniany rzymski krzyż. Zwykle ukrzyżowane ofiary krzyczały, przeklinały, inni mdleli z powodu nieznośnego bólu. Jezus zareagował w całkowicie odmienny sposób. On się modlił. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Jeśli Bóg mógł przebaczyć ludziom, którzy przybili Jego Syna do krzyża, dlaczego myślisz, że On Tobie nie chce przebaczyć? Dlaczego myślisz, że jesteś poza zasięgiem Bożego przebaczenia? Bo dokonałeś aborcji? Dopuściłeś się cudzołóstwa, molestowania? Jesteś homoseksualistą, bo jest w tobie nienawiść? Obłuda, wątpliwości, alkohol, narkotyki, morderstwo, niemoralność? Jeżeli Bóg Ojciec mógł przebaczyć tym ludziom, którzy przybili Jego Syna do krzyża, dlaczego myślisz, że On tobie nie przebaczy? Bóg naprawdę im przebaczył. A jeśli tak... To nie ma niczego i nikogo, kto byłby poza możliwością otrzymania Bożego przebaczenia, gdy z pokorą o nie poprosi. Jeżeli Bóg przebacza tobie i mi, to jak ty możesz nie przebaczać drugiemu człowiekowi? Jak możesz sam sobie nie przebaczyć? Jeżeli Bóg mówi, przebaczam ci, to kim ty jesteś, aby powiedzieć, dzięki Boże, ale ja sobie nie mogę przebaczyć? Czy twoje standardy są wyższe niż jego standardy? Czy Ty jesteś bardziej sprawiedliwy niż Bóg? Jeśli Bóg mówi, przebaczam Ci, to jedyną właściwą reakcją jest powiedzenie, Boże, dziękuję Ci. Nie zasługuję na Twoje przebaczenie, ale je przyjmuję. I aby wyrazić moją wdzięczność, przebaczam tym, którzy zgrzeszyli przeciwko mnie. Mamy przebaczać innym nie dlatego, że na to zasługują, ale dlatego, że Bóg na to zasługuje. Jedynym powodem, dla którego mamy przebaczać, jest to, że On nakazuje nam to czynić. I nasze posłuszeństwo w tej sprawie daje nam możliwość powiedzenia Mu – dziękuję za to, że mi przebaczyłeś, kocham Cię. Nasze przebaczenie wobec innych staje się aktem uwielbienia dla Boga i malutkim zadośćuczynieniem z naszej strony za potężny dług miłości, jaki u Niego zaciągnęliśmy. Nigdy nie pojmiemy ceny, jaką Jezus zapłacił za to, by przebaczenie było dostępne dla każdego z nas. Milczenie ewangelistów odnośnie samej śmierci i cierpienia, jakie były z nią związane, przerwane jest przez psalmistę w drugim psalmie. Mówi on o tym, jak czuł się Jezus, gdy był zawieszony między niebem a piekłem. Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił, czemuś tak daleki od wybawienia mego. Ból był tak straszliwy, że Jezus nie mógł milczeć, ale wołał, gdy był w fizycznej agonii. Jezus przechodził torturę, czując, że Jego modlitwy nie docierają tam, gdzie miały dotrzeć. Boże mój, wołam co dnia, a nie odpowiadasz. Godność Bożego Syna, szacunek do siebie samego, były przybite gwoździami. Jego uczucia najlepiej wyraża siódmy wers 22 psalmu. Ale ja jestem robakiem, nie człowiekiem, hańbą ludzi i zgardą pospólstwa. Ludzie, którzy przechodzili obok, mówili, Ty, który rozwalasz świątynię i w trzy dni ją odbudowujesz... Ratuj siebie samego, jeśli jesteś Synem Bożym. Stop skrzyża. Nawet w takiej sytuacji Jezus się nie poddał. On wiedział, dlaczego znalazł się na ziemi. Tyś mnie wydobył z łona. Uczyniłeś mnie bezpiecznym u piersi matki mojej. Na Ciebie byłem zdany od urodzenia. Ty byłeś Bogiem moim od łona matki mojej. Nie oddalaj się ode mnie, bo nie dola bliska, bo nie ma nikogo, kto by pomógł. Otoczyło mnie mnóstwo cielców. Obległy mnie byki baszanu. Rozwarły na mnie swą paszczę jak lew, co szarpie i ryczy. Rozlałem się jak woda. I rozłączyły się wszystkie kości moje. Serce moje stało się jak wosk. Roztopiło się we wnętrzu moim. Siła moja wyschła jak skorupa, a język mój przylgnął do podniebienia mego. I położyłeś mnie w prochu śmierci. Oto psy otoczyły mnie, osaczyła mi gromada złośników. przebodzi ręce i nogi moje. Mogę policzyć wszystkie kości moje. Oni przyglądają się, sycą się mym widokiem. Między siebie dzielą szaty moje i o moją los rzucają. Ty zaś, panie, nie oddalaj się. Mocy moja, pośpiesz mi z pomocą. Ocal duszę moją od miecza. Z psich łap jedyne dobro moje. Wybaw mnie z paszczy lwa. Wszystko to działo się z twojego i z mojego powodu. Wyszłość już jest za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 To film Jezus, którego treść jest wiernie oparta na Ewangelii Świętego Łukasza. Pismo Święte tłumaczy i objaśnia samo siebie. Przed pytaniem czytam fragment z drugiego listu apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 5, wiersz 19. Albowiem w Chrystusie Bóg jednając z sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów, nam też przekazał słowo jednania. Pytanie? Co to znaczy, że w Chrystusie Bóg jednając z sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów, nam też przekazał słowo jednania? Odpowiedzi szukamy w drugim liście apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 5, wiersze 10-21. Przed pytaniem czytam fragment z drugiego listu apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 5, wiersz 19.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 lub 931-1401, obydwa telefony, numer kierunkowy 773. Rano I słyszę, bach, bach, te samochody, drzwiczki się za, zamykają, i taki tupot nóg biegnących w koło domu. To było to najgorsze. Od, no Ja się tego nie spodziewałam w ogóle. CBS wkroczyli do naszego mieszkania. Wszystko odbyło się bardzo y, spokojnie. Nie było jakiegoś tam otarnięcia na siłę takiego. Zaczekali aż pies zostanie schowany. Weszli spokojnie. No i oczywiście y, pierwsze słowa, jakie powiedzieli, no jest pan aresztowany, zatrzymany do wyjaśnienia w sprawie y, usiłowania y, y, zabójstwa. Dla mnie to był szok. Miałam hotel, byłam dobrze sytuowana, dyskoteka... Mieliśmy dwa ładne samochody, no dobrze nam się powodziło i, i w ogóle, może niektórzy mi zazdrościli takiego życia, ale to było tylko takie na zewnątrz, nikt nie wiedział co ja przychodzę i ja sama po prostu nie miałam, no, po prostu nie mogłam z nikim o tym na ten temat nawet porozmawiać. Moja siostra nie należy do, do takich osób, które yy, no, są takie wylewne. Ja raczej przychodziłam do, do mojej mamy i tam opowiadałam o swoim życiu ten, a ona to raczej nie jest niczym, że wszystko trzeba było wyciągać. No ale widzieliśmy y, już w pewnych momentach ona nie wytrzymała i zaczęła też innym opowiadać, co się tam dzieje w ich domu, bo wtedy wiedzieliśmy, że jest tragicznie. Wpadli do nas y, tam na dyskotekę i też nie wiem z jakiego powodu y, z pijami bejzbolowymi pukli wszystko, co napotkali po swojej drodze. To były sekundy tego, jak oni wpadli. To nie było jakieś godzina czy pół godziny, że oni tam chodzili i bili. Nawet yy, doszło do tego, że bili ludzi tymi kijami. Nie patrzyli, czy to jest jakaś dziewczyna czy kobieta, ale wszystkie po kolei. Po prostu jak szli, tak machali tymi kijami. Na przykład w restauracji to sobie robili, co chcieli. Do kuchni sobie weszli, obiady sobie kazali zaserwować. Tam lodówkę w napojami, z piwem, tam ze wszystkim. O, była ta lodówka opustoszona. No ze szwagiem było tragicznie, no tragicznie było. Ja nie wiem. To był już wrak człowieka. Normalnie y, te narkotyki ten, razem z alkoholem. To już powodowało, że on y, znikał z domu na kilka dni. A jak przyjeżdżał, to przyjeżdżał z jakąś bandą chłopów takich łysych, rosłych. Ktoś do niego przyjeżdżał, to z taką obstawą kilku samochodów, jak się te wszystkie chłopy tam kiedyś wyszli z, tego, z tych samochodów, to też normalnie aż skóra cierpała, bo ja tam, wiesz, jeździłam często i po prostu dorabiałam mojej siostry. Wiesz, ona prowadziła restaurację, prowadziła hotel. No, widziałam, co się dzieje. Było tak że nawet, że oni sprowadzali, słuchaj, prostytutki, a ona spała na górze. To człowiek był, ja nie wiem, ślepy, że ja w ogóle nie widziałam y, tego zła wokół mnie. Teraz mi dopiero to tak wszystko przychodzi do głowy, że faktycznie ja nie widziałam tego wszystkiego zła, w czym mój mąż tkwił, a ja razem z nim, że, że, że ja mu po prostu nawet hy, nie mówiłam, Witek, nie rób tego, nie spotykaj się z nimi, nie jedź tam. Mnie się wydawało, że to, co on robi, to jest dobre, że on mi jakoś chroni w ten sposób, że chroni nasz interes, nasz biznes. Ja w ogóle nie, nie dopuszczałam do siebie czegokolwiek złego, że on może coś, coś w ogóle źle robić. Też zastanawialiśmy się, dlaczego ta Agnieszka nie odejdziesz od niego, dlaczego nie ten. Ja myślę, że ona się go bała też. Konsekwentnie ona wiedziała pewnie, że on tkwi tak bardzo w tych mafijnych sprawach i oni mają takie różne metody, że ona się po prostu bała. Ale ja byłam taka normalnie ciemna, takie miałam oczy zaślepione. Ja nie wiem, to chyba była ta miłość ze swojego męża, że ja mimo wszystko, mimo tych wszystkich zranień, tych cierpień, które ja miałam od niego, ja go kochałam. I ja do tej pory, ja do dzisiejszego dnia po prostu nie umiem sobie tego wytłumaczyć, dlaczego tak było. Była koleżanka, która pracowała u nas w tym barze. I kiedy ona zaszła w ciążę, to wszyscy w koło mi mówili. Słuchaj, to jest dziecko Witka. A ja mówię, no co wy opowiadacie? Za takie... To już to jest głupota”. No, no, no to przecież to jest... Nie. Ja wiem, co wy mi mówicie? Przecież on mi powiedział, z kim ona ma to dziecko. Ja po prostu wierzyłam cały czas jemu, to co on, to co on mi mówi. I mi to po prostu pasowało. Nie chciałam chyba znać w ogóle prawdy. Na ten temat. I było mi z tym wygodniej, chyba. Bo może wtedy bałam się, że ja go stracę, że, że, że ja będę chciała odejść, że zostawić to wszystko, ale, ale z drugiej strony to, to myślałam sobie, dlaczego to ja mam odchodzić. Ja nie, ja nie zostawię tego, tak, tego hotelu, tak sobie myślałam, bo to, jest, to było zdobyte moją naprawdę ciężką pracą, wielu wyrzeczeniami. I ja sobie tak myślę, ja mam to zostawić, pójść gdzieś na poniewierkę, a tutaj ona. Już nie chcę jej nazwać, jak ja ją wtedy nazywałam, z jaką złością i nienawiścią. Myślę sobie, ona ma tutaj przyjść i wejść tutaj sobie na, na to wszystko gotowe. O nie. Wiele razy uciekała do mamy. Pamiętam, bo on gdzieś przyjeżdżał nad ranem po alkoholu i narkotykach. Nie wiedział, co robi, co ten. Tam były wyzwiska. Podejrzewam, że i nawet może były i, i, i, i takie sprawy, że on się nam dobicieją ona o tym nie mówiła. Moja siostra mi to wszystko tłumaczyła i mówiła, słuchaj, ty musisz dziewczyno coś zrobić, albo walcz o swoje życie, mówi, i, i o życie dzieci, no bo to ty, ty tutaj mówi: no, no dziewczyno, umrzesz tutaj razem z nim, nie? Jeszcze może się tak stać, że ty zaczniesz brać, bo już nie, nie, nie będziesz mogła tego wszystkiego y, wytrzymać. I ona zresztą mówiła ciągle tak, słuchaj, ja tutaj nie widzę innego wyjścia, tylko Bóg. A ja sobie tak myślę, co ona mi tutaj gada? O jakim Bogu mi ona tutaj mówi? Jaki Bóg? Ja mówię, Bóg? Co mi Bóg tutaj może pomóc? Przecież Bóg tam sobie siedzi w niebie, myślę sobie z tymi wszystkimi umarłakami i On tam sobie nimi rządzi, no nie w niebie. A co On mi tutaj może w moim życiu pomóc? Przecież On nie ma w ogóle do mnie żadnego tutaj dostępu. Zresztą, no jak On może mi pomóc w moim życiu? Nie pomoże mi. Dla mnie to było w ogóle nierealne. To, co ona do mnie mówiła, to było nierealne kiedyś y, przyszedł do mnie pijany taki po narkotykach jeszcze z pistoletem, pamiętam położył na stole naładowany pistolet i skóra ścierpła bo to myślę, nie wiadomo co jak on się kiedyś do siostry rzucił z nożem przy mnie, to myślę, ludzie z tym pistoletem to nie wiadomo co to będzie taki półprzytomny od tego wszystkiego pamiętam był taki Mirek jeszcze u mnie wtedy i zaczęliśmy mówić o Bogu i on słuchał, słuchał, nic nie mówił, słuchał. Chodzi od okna do okna, nic nie mówi, siada, wstaje, nie może sobie miejsca znaleźć. I ja do niego mówię, Witek, Bóg jest odpowiedzią na wszystko, co ty, jakie masz problemy. Tak? Ja bym z kim chciał pogadać. I ona mówi, słuchaj, on powiedział, że dzisiaj jedzie tam do, do nas do kościoła i chce się spotkać z Andrzejem który prowadzi y, taki punkt dla ludzi uzależnionych, którzy po prostu żyją w beznadziejności. I ja mówię, no to dobrze, niech on tam jedzie. Niech już, ja już mówię, niech się dzieje, co chce. Dla mnie już nieważne jest, gdzie on pójdzie, co on zrobi. Ja chcę iść tam, ja mówię, do tego punktu, do tego kościoła, ja mówię, to niech on tam idzie sobie. Dwa tygodnie chyba jakoś to trwało, jak on tam jeździł sam i ja pojechałam y, z nim pierwszy raz. Tak sobie pomyślałam, że będę go podtrzymywać na duchu, no nie, żeby on tam jeździł, żeby on się zmienił, żeby on przestał brać te narkotyki, przestał pić, przestał mnie zdradzać, no nie. Całe te zło, żeby po prostu odeszło z naszego życia. Kiedy zaczęłam spotykać się z tymi wszystkimi ludźmi tam, z kobietami innymi, które też miały różne doświadczenia w swoim życiu, i one mi, i ja widziałam, że one są takie. Po prostu no, pełne takiego pokoju, radości, mimo wszystko, że to, co one przychodziły, to się nie skończyło. To trwa w ich życiu. Dalej tam mają różne przecież problemy i, i trudności, ale one są pełne taki, takiego pokoju. Myślę sobie tak, no przecież ja, ja też chcę takiego czegoś. Ja pragnęłam tego ponad wszystko. Takiego wewnątrz pokoju, żeby nie było tego strachu, takiej bojaźni, ale żeby mieć ten pokój. I zdecydowałam się po prostu zaufać Bogu. Całkowicie, bez względu na wszystko. Przez dwa lata to były najszczęśliwsze y, dni naszego małżeństwa. Nie było jeszcze tak nigdy w naszym małżeństwie, naprawdę. Były wspólne rozmowy, wspólny cel. Wspólne modlitwy i za tym bardzo tęsknię. Kiedyś pamiętam jego kumple, do których pojechał, on zaczął jeździć do tych swoich kumpli z mafii zaczął im mówić o, o, o Bogu. To oni zrobili mu w ten sposób, że częstowali go kawą, a do tego wsypywali narkotyki. I znowu popłynął i nie wiedzieliśmy, co się dzieje. I on dopiero po pewnym czasie się dowiedział, że oni mu dosypywali po prostu te narkotyki była zima, szósta rano, wszyscy żeśmy jeszcze spali w domu. Antyterroryści w tych, tych maskach, takich, no nie, z karabinami, z tym wszystkim, wpadli. Mam to właśnie, mam przed oczyma, go wprowadzają w kajdankach. W kurce zimowej poszedł w butach, takich cieplejszych i z Biblią pod ręką. <gryw> I ja myślę, że chyba to się dobrze stało, że on poszedł do tego więzienia. To naprawdę był dobry sposób na jego życie, pomimo, że no, Agnieszce się wszystko zawaliło, bo ona ciągle żyła w takim poczuciu też, że zawsze to był Witek, który wszystko załatwił. Brakowało pieniędzy, Witek gdzieś tam znikał, przyjeżdżał, pieniądze były, nie? I on w zasadzie tak kierował, sterował tym ich życiem a te cztery lata, teraz bez niego, ja nie, ja, ja nie wiem, no, no, no sprzedałam ten hotel, mam jakieś oszczędności, prawda, i żyję z tych oszczędności w tej chwili, ale ja mam rodzinę, ta rodzina po prostu wzięła mnie do siebie, dała mi tutaj takie fajne mieszkanie, że pomagają mi finansowo, zawsze kiedy chcę jechać do męża z dziećmi, zawsze mam ten samochód, zawsze mam na paliwo, Zawsze mam na jakąś paczkę dla męża. Tylko, że tak jest moje zdanie. Ja nie byłam nigdy w więzieniu, nie wiem, ale mi się wydaje, że łatwiej być chrześcijaninem w więzieniu niż na wolności. Bo tam się ma bardzo dużo czasu, czasu na czytanie, na modlitwę, na rozmyślania, na, na spotkania nawet, jak on ma taką możliwość. Gorzej jest jak się wyjdzie. Ja nieraz tak sobie mówię, Gdybym sobie też, że gdyby on się nie znalazł w tym więzieniu, to dzisiaj ja nie wiem, czy by on jeszcze żył. On spędzi tam w tym więzieniu tyle, nie wiem, czy to będzie te akurat 13 lat, czy to będzie mniej, ale wierzę, że to będzie tyle lat, ile jemu jest potrzebne, żeby on tam yy, był w tym więzieniu. Często mam takie coś, że jak właśnie sprzątam, pra lubię prasować też, to sobie rozmawiam z Bogiem, i tam mówię o tych swoich wszystkich takich problemach, trudnościach. Mówię, Boże, co ja mam zrobić z tym? Musisz dać mi tyle mądrości, przecież mam syna 14 lat, on teraz tak potrzebuje ojca, a nie ma tego ojca. Córka też dorasta, 20 lat studiuje. Różne są takie, takie problemy dnia codziennego, z którymi ja sama muszę się teraz borykać. I mówię sobie tak kiedyś do Boga, widzisz, Boże, zostawiłeś mnie tutaj samą, całkowicie samą, a ja potrzebuję męża, który będzie się o mnie troszczył, będzie się troszczył o dzieci. I tak sobie mówię, takie żale do Boga, do Pana Boga sobie mówię. I tak w środku czuję taki głos. Przecież Ty nie jesteś sama. Przecież ja jestem cały czas z Tobą. No i wtedy sobie siadłam <gryw> i tak zaczęłam płakać i myślę, Boże, ja tak zap ja zapomniałam. Ja zapomniałam, że ty jesteś przecież ze mną. Yes, all to No. serca cichy rytm wciąż mnie zadziwiasz sobą codziennie i na nowo jak wciąż ten sam, lecz zawsze inny.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 Odpowiedzi szukamy w drugim liście apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 5, wiersze 10-21, gdzie jest napisane Wszyscy bowiem musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre. Tak więc, przejęci bojaźnią Pana, przekonujemy ludzi wobec Boga, zaś wszystko w nas odkryte. Mam zresztą nadzieję, że i dla was i że dla waszych sumień nie ma w nas nic zakrytego. Mówimy to nie żeby znów wam siebie zalecać, lecz by dać wam sposobność do chlubienia się nami, iżbyście w ten sposób mogli odpowiedzieć tym, którzy chlubią się swą powierzchownością, a nie wnętrzem własnego serca. Jeśli bowiem odchodzimy od zmysłów, to ze względu na Boga. Jeżeli przytomni jesteśmy, to ze względu na was. Albowiem miłość Chrystusa przynagla nas, Pomnij na to, że skoro jeden umarł za wszystkich, to wszyscy umarli. A właśnie za wszystkich umarł Chrystus. Po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. Tak więc i my odtąd już nikogo nie znamy według ciała. A jeśli nawet według ciała poznaliśmy Chrystusa, to już więcej nie znamy Go w ten sposób. Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem, to co dawne minęło, a oto wszystko stało się nowe. Wszystko to jednak pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę jednania. Albowiem w Chrystusie Bóg jednając z sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów, nam też przekazał słowo jednania. Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy pojednajcie się z Bogiem. On to dla nas grzechem uczynił tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w nim, sprawiedliwością Bożą. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że fragment ten jest skierowany do ludzi zbawionych. Jest skierowany do ludzi nowonarodzonych w Chrystusie. Fragment ten nie jest skierowany do wszystkich ludzi na świecie, ale jedynie do ludzi zbawionych. Dlatego ludzie, którzy nie są zbawieni, mogą mieć problem, aby zrozumieć ten fragment. Piszę tutaj o dobrej wiadomości. Niewielu niezbawionych ludzi słyszą dzisiaj dobrą wiadomość. Dlaczego? Ponieważ zbyt wielu z nas, chrześcijan, jesteśmy zajęci, mówiąc światu, że Bóg jest zły na nich i jest przeciwko nim. I że są oni okropni i źle myślą. Czy jest dobrze, gdy nazywamy to dobrą nowiną? Czy Pan Bóg oczekuje, aby tak głosić dobrą nowinę? Bóg dał nam słowo jednania. Bóg posyła nas, aby głosić wiadomość, że On odnowił harmonię i odbudował społeczność między sobą a człowiekiem. Wszystkimi ludźmi. Nie tylko z ludźmi w kościele, ale wszystkimi ludźmi. Tak, ten największy grzesznik w świecie jest pojednany z Bogiem. Tak jak i ty. W liście apostoła Pawła do Rzymion, rozdział 5, wiersz 10, czytamy, jeżeli bowiem Będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem Przez śmierć Jego Syna, to tym bardziej będąc już pojednani dostąpimy zbawienia przez Jego życie Pojednani To słowo jest w czasie przeszłym Bóg już odnowił społeczność między sobą a światem On uczynił to, gdy nie było na ziemi jednego człowieka Oprócz Jezusa, który by wierzył w nowe narodzenie Bóg uczynił to, gdy cały świat leżał i był pogrążony w grzechu. Przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Bóg oczyścił i wybaczył i odnowił dla siebie każdego mężczyznę, kobietę czy dziecko na planecie Ziemi. To, co każdy z nas ma uczynić teraz, to otrzymać tę wiadomość, to przyjąć tę dobrą wiadomość. To jest to dobre słowo, które Bóg nam daje. To jest wiadomość, którą mamy się dzielić z innymi, z tymi, którzy są zgubieni.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 Pojednaj się z Bogiem w Jezusie Chrystusie. Dziękuję za uwagę i zapraszam ponownie do kolejnych pytań i odpowiedzi. w ciągu słuchamy audycji Wiara i Wolność i zapraszamy do dyskusji, do rozmowy obecnie do słuchania, ale i również do dyskusji w ten sposób, że zaraz po audycji możecie telefonować możecie rozmawiać, możecie przedłużyć ten temat czy przedłużyć audycję w ten sposób, że możecie się włączyć sami do dyskusji zapraszamy i dzisiaj i Zawsze wasze uwagi i wasze obserwacje są cenne dla nas. I dziękujemy Bogu i Panu za to, że słuchacie niektórzy już przez długie, długie lata, nawet od początku. Dzisiaj jesteśmy w trzy osoby. Jest ze mną Ania i Józef Lupa. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Jesteśmy w przypowieściach Salomona. Prawdopodobnie jest to już ostatnia audycja z przypowieści Salomona. Wierzę, że dużośmy się już nauczyli przez te kilka czy kilkanaście audycji, a przede wszystkim, że zachęciliśmy was do tego, abyście czytali codziennie przypowieści Salomona, bo na każdy dzień jest jeden rozdział, ponieważ jest 31 rozdziałów przypowieści Salomona. Na każdy dzień miesiąca jest jeden rozdział. Dzisiaj zajmiemy się tematem bardzo, bardzo ważnym dla nas Polaków, bardzo popularnym. I dlatego warto się przyglądać temu z, ze strony, jak Pan Bóg na to patrzy. Znamy w Polsce taki zwyczaj od lat i zaczęło się to w czasach komunistycznych. Może nie wiem, kiedy się to zaczęło, nie sprawdzałem. Temat łapówek. Wiemy, o co chodzi. Chodzi o pieniądze, chodzi o dzielenie się z kimś, pieniędzmi. Chodzi o coś, co można by powiedzieć no co w tym złego, bo przecież należy się dzielić pieniędzmi z innymi. I tutaj jest to jakby rodzaj dzielenia się, bo mam pieniądze i daję komuś innemu. Więc dlaczego łapówki miały być złą rzeczą? Dlaczego taka praktyka może być zła, czy nawet bardzo zła w oczach Bożych? Właśnie chcemy się nad tym zastanowić i zobaczyć, dlaczego. I skorzystamy z dwóch miejsc, z przypowieści Salomona na początku, a będziemy korzystać jeszcze z innych miejsc Biblii, bo jest na temat łapówek dosyć dużo. Więc na początek zaczniemy od rozdziału 17, wiersz 23 i rozdział 15, wiersz 27. Przypowieści Salomona, rozdział 17, wiersz 23. Bezbożny przyjmuje łapówki ukradkiem, aby wykrzywiać ścieżki prawa. I przypowieści Salomona, rozdział 15, wiersz 27. Burzy swój dom ten, kto jest przekupny, lecz kto nienawidzi łapówek, będzie żył. Tak, dziękuję Aniu. Przekupstwo, nienawidzenie łapówek, przyjmowanie łapówek. W 17 było... Bezbożny przyjmuje łapówki, wykrzywia ścieżki prawa, a więc coś, co niezgodne jest z prawem. W jaki sposób łapówki wykrzywiają to, co podoba się Bogu i dlaczego właśnie są złe w oczach Bożych, kiedy tyle na ten temat jest napisane? Zdajemy sobie sprawę, że żyjąc w tym świecie nie wszyscy mają jednakową możliwość jeżeli chodzi o finanse. Są ludzie bogaci, bardzo zamożni i są ludzie biedni, ubodzy. I dlaczego łapówki w oczach bożych są tak bardzo znienawidzone? Dlaczego? Dlatego, że właśnie z powodu pieniędzy, czy też niewłaściwego dawania pieniędzy, tak jak wcześniej wspomniałeś ludzie, którzy mają większą ilość pieniędzy mają większe preferencje, mają a, większe możliwości, aniżeli ludzie, którzy tych pieniędzy nie mają i a, pamiętam sobie takie sytuacje właśnie jeszcze z Polski, że kiedy się dobrze posmarowało tak potocznie się mówiło, jak się dobrze posmaruje, to się dostanie się pojedzie. Dobrze pojedzie. Także ten, który nie miał dobrze posmarować, on nie mógł pojechać. Dlatego, że dlatego, że nie miał. I nieważne było, czy oczekiwało się w kolejce, nieważne było, czy to było sprawiedliwe, ważne było, że miało się pieniądze, albo się ich nie miało. I to była jawna niesprawiedliwość. Dlatego w oczach Bożych Łapówkarstwo jest wykrzywianiem sprawiedliwości, wykrzywianiem prawa. Łapówka stawia człowieka, człowieka, który daje tę łapówkę w takiej preferencyjnej sytuacji, że jemu się należy, i rzeczywiście, dlatego że zapłacił, czy też doszedł w niewłaściwy sposób do czegoś, w tym wypadku mówimy o łapówce i o daniu pieniędzy. Kiedy ta łopówka już jest otrzymana przez drugą osobę, on wtedy wymaga mi się teraz należy. Już tutaj nie ma mowy o sprawiedliwości, nie ma mowy o prawie. O uczciwości. O uczciwości. Mówi się już w tym momencie. Zostałeś kupiony, teraz jesteś mój i należy mi się to, dlatego, że ja cię już kupiłem. Poza tym jest jeszcze jedna rzecz, że właśnie traktuje się ludzi na podstawie ich posiadania, a więc jak przyjdzie bogaty i da dobrą i złoży odpowiednią kupkę pieniędzy, czy włoży do kieszeni, wsunie zwitek pieniędzy to będzie potraktowany lepiej jak przyjdzie biedny, który nie ma pieniędzy to będzie źle potraktowany albo w ogóle będzie zlekceważony, także tutaj znowu poszkodowany będzie człowiek, który jest biedny, a Pan Bóg wszędzie jest to pokazane, że chroni biednych i że ma, że jego oczy bardzo zwracają dużą uwagę na ludzi biednych i jak są ci biedni traktowani przez innych ludzi. Tak często w Piśmie Świętym jest mowa o tym, apostoł Paweł na przykład w liście do Galacjan mówi o tym, w liście do Rzymian też mówi o tym, że Bóg nie ma względu na osobę. Jeszcze raz, Bóg nie ma względu na osobę. On tak samo patrzy na bogatego i tak samo patrzy na biednego. Dla Niego nie ma znaczenia stan posiadania, wykształcenie i wiele, wiele innych czynników. Bóg nie ma względu na osobę. On tak samo patrzy na prezydenta i tak samo patrzy na człowieka, który jest prostaczkiem. Nie, natomiast właśnie łapówki wykrzywiają spojrzenie. Tak jak powiedziałeś, często jest tak, że ludzie, którzy są bogaci, również mają w swojej ręce moc. Moc, bo pieniądze dają moc. To jest jeden z e, głównych haczyków na człowieka. Po angielsku mówi się, że sex, power and money. <śmiech> to są trzy rzeczy, na które człowiek jest... Najczęściej chwytany seks, moc i pieniądze. I to wszystko jedno z. WPNA Oak Park, Chicago. Może Ania przeczytasz teraz z drugiej Księgi Mojżeszowej, z 23 rozdziału ósmy werset. Nie przyjmuj łapówek, gdyż łapówki zaślepiają nawet naocznych świadków i fałszują słuszną sprawę. Kolejny raz. Słowo Boże nam mówi, co czyni łapówka. Tutaj mowa jest o tym, że co robi, zaślepia oczy. Nawet temu, który był uczestnikiem sprawy. Można tak powiedzieć, że zawsze na początku nieczystych interesów, nieczystych a, sytuacji, kiedy, kiedy ludzie... Mieli taką okazję i weszli w to, na początku mieli rozterki, zastanawiali się pierwszy raz. Jednak kiedy już to się stało, szło jak efekt domina. Sytuacja po sytuacji, coraz dalej, coraz głębiej, coraz ciemniej. I tutaj właśnie ten werset również mówi o tym, że nie przyjmuj łapówki, gdyż zaślepia. Być może pierwszy raz było ciężko, bo jednak jeszcze jakieś tam sumienie się odzywało, ale później już po iluś tam latach to nawet sumienie nie tylko, że się nie odzywa, ale człowiek oczekuje na to, że będzie dostawał. Sumienie stało się przekupne też. Także sumienie stało się przekupne i człowiek jest w tym momencie zwiedzony. W tym momencie człowiek patrzy na zysk Patrzy na pieniądze, już nie patrzy oczami prawdy, nie patrzy tak, jak, jaka jest rzeczywistość, jaka jest prawda. Nie patrzy na ludzi w taki sposób, jak Bóg na nich patrzy. Tylko patrzy przez pryzmat tego, że ludzie posiadają, że coś może z tego mieć, a jeżeli nic z tego nie ma, to on to, w to nie wchodzi. Patrzy na ludzi właśnie tak, jak powiedzieliśmy wcześniej, przez pryzmat pieniędzy. Zrobimy teraz przerwę, powrócimy. że ja to nie ja, już czas pozbierać zabawki i gry, już czas chcę tak samo mówić i żyć, już dość wchodzenia przez kuchenne drzwi, już dość zło jest we mnie, a niebo u mnie już czas, zdejmowienie z poklasku i czci, już czas. Chcę tak samo mówić i żyć na targu mięsnym. Coraz rzadziej szalewa, zgadzają się i te nie wykarmią, więc nie warto być lecz mieć. Wapikow. Wieczę duszę będę mógł spokojnie spać. Znieczulenie na sumienie humanistą jestem wszak, lecz nie chcę tak. Pomimo kpin dosyć mam dwóch zasad gry, pół uśmiechów, pół przyjaźni, pół wiar. Już dość To mnie trzeba zmieniać Nie ich już czas Z chłopca mężczyzną się stać Już czas Chcę tak samo mówić I żyć już dość Wokół mnie nie kręci się świat Już dość Dobre chęci to spiekła piekła bruk. Już czas. Zdejmę wieniec z poklasku i czci. Już czas. Chcę tak samo mówić i żyć. Na targu mięsnym zbiera żniwo. Wirus szalonych krów. Przeceniony chory towar. Wygląd dobry ma i smak. Bangliko, ubezpieczę duszę, będę mógł spokojnie spać znieczulenie na sumienie do kościoła, kazam wszak, lecz nie chcę tak, bo mimo kpin dosyć mam dwóch zasad gry pół uśmiechów, pół przyjaźni pół wiar już do tak samo mówić i żyć już Powracamy do naszej rozmowy Dzisiaj do dyskusji A tematem dzisiaj Korzystając z przypowieści Salomona Z mądrości Salomona jest temat łapówek. Dlaczego łapówki są niedobre? Dlaczego łapówki są bo grzechem? Mówimy przecież, tak jak się to nazywa po imieniu, jest grzechem, jest to niedobre w oczach bożych. I kiedy myślę o łapówkach i sposób jak się to rozwija, to przypomina mi się taka sytuacja na przykład z obszaru lekarz-pacjent w Polsce, na przykład po szkole, po skończeniu studiów, wielu lekarzy w Polsce chce uczciwie pracować, uczciwie zarabiać, pragnie pomagać ludziom, uczciwie, niezależnie od ich pozycji, niezależnie od ich zamożności, chce naprawdę służyć ludziom, bo lekarz to jest służba. Ale, kiedy zacznie pracować, nie oczekuje żadnych łapówek, ale pacjenci przychodzą i po wizycie wciskają mu pieniądze do kieszeni. On się najpierw broni, ale kiedy tak wciskają i wciskają, dzień za dniem wreszcie przestaje się bronić. To jest pierwszy krok. Później, kiedy przestaje się obronić, no to już mu dają i po prostu się godzi na to. Nie oczekuje łapówek, ale się godzi. Ale kiedy to, to dalej kontynuuje, to przychodzi moment, że... Jeśli mu ktoś nie dał połówki, to się zastanawia, a dlaczego nie dał? Wszyscy dają, a ten nie dał. Zaczyna patrzeć dyskryminacyjnie na tą osobę. To znaczy, a ale nie dałeś, to jesteś chory, czy, czy mniej chory, czy bardziej chory, to twoja sprawa, nie mam dla ciebie czasu. I to mi przypomina właśnie, jak się rozwija to, co wspomniałeś wcześniej, ta skłonność do wchodzenia głębiej w przekupstwo, w zło czy w grzech. Także właśnie możemy, możemy jeszcze przeczytać inne miejsca i zobaczyć, jaka jest natura ludzka, która ma na początku dobre intencje. Jak, jak się to z naturą ludzką dzieje. Księga Izajasza, rozdział pierwszy, wiersz 23. Twoi przewodnicy są buntownikami i wspólnikami złodziei. Wszyscy lubią łapówki i gonią za darami. Nie wymierzają sprawiedliwości sierocie, a sprawa wdów nie dochodzi przed nich. Zwróćmy uwagę, o kim tutaj mówi prorok Izajasz, przewodnicy, ci, którzy zostali ustanowieni przez Boga na to, aby przewodzili duchowo, aby duchowo przewodzili narodowi. A tutaj Izajasz mówi, czy też Bóg mówi przez Izajasza, że twoi przewodnicy są buntownikami. Oni są wspólnikami złodziei. Oni nie dbają o biednych, oni nie dbają o sieroty. Oni lubują się w łapówkach. Czy nie, nie, nie, często nie widzimy to na naszym własnym podwórku? Co tak naprawdę liczy się bardzo często w dzisiejszym świecie dla przewodników duchowych? Czy to nie jest wygodne życie? Czy to nie jest... a Zamożność finansowa, na przykład? Czy to jak często widzimy współczucie, pomaganie ubogich, biednych, sierot? Ten, ten temat i ten problem, jak można powiedzieć, jest stary świat, do dzisiaj jest aktualny. Natura ludzka się nie zmieniła. Jak człowiek na samym, na samym początku, jak Ludzie za czasów Izajasza, tak samo i dzisiaj, są pełni chciwości, pełni porządliwości, szukają najpierw pieniędzy, a nie zależy im na tym, co Bóg tak naprawdę pragnie. A Bożym pragnieniem jest, aby miłować jeden drugiego, aby pomagać jednym drugim. Panie Jezus powiedział, widzisz swojego brata, który jest głodny, nakarm go. Widzisz, że jest pragniony? Napij go. Widzisz, że potrzebuje ubrania? Oddaj mu swoją szatę. Pan Jezus, kiedy przyszedł na tą ziemię, jest napisane, że On był bogatym. Wszystko zostawił w niebie. Całą swoją chwałę, całą swoją potęgę i przyszedł służyć tym, których stworzył, a którzy tak naprawdę, tak jak i my również, byli grzesznikami. Jezus nie przyszedł służyć dobrym ludziom, chociaż widział nasz stan. Widział, że jesteśmy biedni, że jesteśmy w grzechach, że nie dajemy sobie rady w życiu, ale On jest napisane, że dla nas stał się ubogim, abyśmy Jego bogactwem byli ubogaceni. Wszystko to, co On miał, On dał nam, a to wszystko bogactwo, które On miał, On zostawił, wyrzekł się Go w niebie. Widzimy po prostu Boże serce. I Bóg stwarzając człowieka, Bóg stwarzając mnie i ciebie, każdego z nas, stworzył nas po to, abyśmy odbijali Jego obraz. Czy rzeczywiście odbijamy Jego obraz? Jeżeli bierzemy łapówki, to nie jest Boże obraz. To jest obraz, ale Bożego przeciwnika. Tego, który zawsze wykrzywiał proste ścieżki pańskie. Tego, który zawsze szedł za swoimi porządliwościami. Nawet kiedy kusił Pana Jezusa, kiedy szatan kusił Pana Jezusa, po 40-dniowym poście. Co chciał zrobić wtedy? On chciał przekupić Pana Jezusa. On, on mówi do Pana Jezusa, wszystko to, co tutaj mam, należy do mnie, ale jeżeli złożysz mi pokłon, jeżeli złożysz mi pokłon, to ja ci to wszystko dam. Chciał kupić Chrystusa, ale Chrystus powiedział, nie, ja nie dam się kupić. Ja będę... Służył i będę posłuszny Bogu. Będę szedł Jego sprawiedliwymi ścieżkami. Chociaż ta ścieżka nie była łatwa. I tak często w naszym życiu jest również. Ktoś pomyśli, ja miałem taką szansę. Krótka chwila. I można było naprawdę dobrze zarobić. Tak, no można zarobić. My nie mówimy o tym. My nie mówimy o tym w kontekście tego, że, że nie ma takich możliwości. Jednak Boża droga jest bo drogą sprawiedliwości. I ostatecznie to Bóg jest tym, który będzie nas rozliczał, będzie nagradzał tych, którzy Mu są wierni, którzy oddali swoje życie Chrystusowi i postępowali wedle tego, jak Chrystus postępuje, czy też tych, którzy postępowali wedle swoich pragnień, swoich porządliwości. Jest taki wers... Mhm. Jeśli mówisz już na ten temat, to może jeszcze dodatkowo przeczytajmy z Michała, z rozdziału trzeciego, wiersz jedenasty. Jego naczelnicy wymierzają sprawiedliwość za łapówki, a jego kapłani nauczają za zapłatę. Jego prorocy wieszczą za pieniądze i na Pana się powołują, mówiąc, czy nie ma Pana wśród nas? Nie spadnie na nas nieszczęście. Jakie to bardzo typowe Jakie to bardzo okay. religijne Jakie to bardzo, bardzo bliskie nam, Polakom Przynieś pieniądze, dostaniesz odpust Przynieś pieniądze, wykupimy cię z czyśćca Przynieś pieniądze, zapłać Tu właśnie coś, coś na ten temat jest napisane Jest podane jego naczelnicy wymierzają sprawiedliwość za załapówki, są sprawiedliwi za załapówki. Jego kapłani nauczają za zapłatę i jeszcze na Boga się powołują. Także widzimy, że, że pieniądze potrafią wejść w każdą sferę życia, nie tylko w biznes, nie tylko wśród lekarzy, nie tylko wśród policji, milicji, ale jest, jest tego pełno, jest tego zaczęsienie w religii. Masz pieniądze? Kupisz sobie niebo. Właśnie z tego powstała reformacja Kościoła. Bo ludzie nie mogli już na to patrzeć więcej. Że widzieli, że kto ma więcej pieniędzy, to sobie więcej odpustu kupi. Czy kto ma więcej od pieniędzy, to ma szansę z tak zwanego czyśćca wyjść. Ludzie byli oburzeni na to i słusznie. A przecież się to dzieje ciągle i dzieje się to nadal. Także Widzimy, widzimy, jak daleko przekupstwo może zajść. Mówiąc dzisiaj na ten temat, nie mówimy tylko po to, aby sobie pogadać, porozmawiać, może głębiej wniknąć, ale mówimy o nas. Mówimy o nas, słuchacze. I Słowo Boże nawołuje nas do tego, abyśmy prostowali nasze ścieżki, abyśmy odwrócili się od tego, czego Bóg nienawidzi. Jego Słowo oświetla, Jego Słowo wskazuje drogę. Jego Słowo jest jak miecz. Dlatego to, co dzisiaj mówimy, to nie my mówimy, tak mówi Słowo Boże. Jeżeli brałeś łapówki, po prostu przestań brać. Jeżeli miałeś taką możliwę i się zastanawiałeś, to już więcej się nie zastanawiaj. Jeżeli brałeś, to przestań brać, przyjdź do Pana Jezusa Chrystusa. Oddaj Mu swoje życie. Ktoś może się zastanawiać, czy jest możliwe żyć w taki sposób, jak mówi Słowo Boże. Po ludzku nie jest możliwe tak żyć. My jako ludzie nie mamy mocy do tego, aby tak żyć. Ale kiedy oddajemy swoje życie w ręce Jezusa Chrystusa, kiedy szczerze poddajemy Mu swoje życie, całe nasze życie i serce, kiedy Podejmujemy decyzję, że będziemy Mu służyli i wykonywali Jego Słowo. On przychodzi, On nas zbawia, On wypełnia nas Duchem Świętym i to On daje nam moc do tego, aby wypełniać Jego Słowo. On również i ta Tobie moc w każdej dziedzinie Twojego życia. Dzisiaj mówiliśmy co prawda tylko o łapówkach, ale w każdej dziedzinie Twojego życia On ma moc i da Tobie zwycięstwo, jeżeli Ty oddasz. On, on chce tylko jednej rzeczy. On chce Twojego życia. Ale On sam pierwszy oddał za Ciebie swoje życie. Z miłości do Ciebie. Nie dlatego, że na to zasłużyłeś, ale ponieważ On jest taki dobry. I On nawołuje nas dzisiaj, abyśmy żyli wedle Jego Słowa. Abyśmy całkowicie poddali nasze myśli, nasze serca pod Jego Słowo. Tak, i jeśli to się stanie, jeśli to się dzieje, to wtedy ludzie przestają mieć problem z łapówkami, przestają mieć problem czy religijnymi łapówkami, czy biznesowymi łapówkami, czy załatwianiem wśród lekarzy. Z wszystkimi tymi sprawami ludzie przestają mieć problem, bo Bóg, bo Jezus potrafi, ma moc, żeby dać człowiekowi, człowiekowi mądrość, żeby dać poznanie, bo łapówki, okazuje się, że łapówki są przekupstwem, są skojarzeniem ze złodziejstwem Są kojarzone z bezprawiem Łapówki są kojarzone z wymuszaniem zysku I dlatego tak na zdrowy rozsądek Nawet biorąc łapówki nie mogą być dobre Dotknęliśmy tylko tematu Jeśli chcecie to czytajcie dalej Czytajcie Pismo Święte jak znajdziecie, jak spotkacie Boga żywego, jak spotkacie Jezusa Chrystusa, wszystkie te tematy staną się dla was jasne, łatwe do zrozumienia i łatwe do przyjęcia. Także to jest rzeczywiście właściwa droga, bo na pewno nie chodzi o to, żeby wyzbyć się łapówek i wtedy do nieba pójdę. Nie ta droga jest. Przyjdź do Boga, przyjdź do Jezusa, a On zadba o to, że zrozumiesz i inne sprawy, i również sprawy łapówek. Dziękujemy Wam za czas Wasz. Dziękujemy za, za udział w audycji i zapraszamy za tydzień, jeśli Pan pozwoli. Dzisiaj dziękujemy również Ani Józefowi Lupa. Dobranoc Państwu. Dziękujemy.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 według Jego przyrzeczenia. Trwaj w tym. Każdego dnia pamiętaj o swoim poddaniu swojego życia Chrystusowi, a nie zawiedziesz się.